Powiedz mi, kto pierwszy znalazł ciało. W niedzielę wstaliśmy koło godziny dziewiątej. Każdy z nas miał osobny pokój. Zeszliśmy na śniadanie wszyscy, oprócz Kuby. Arek stwierdził, że pójdzie go obudzić. Być może zaspał przez zmęczenie po imprezie. Po kilkudziesięciu minutach usłyszeliśmy trzask i krzyk Arka, więc pobiegliśmy na piętro. Arek wyważył drzwi, kiedy Kuba nie odpowiadał i ujrzał straszny widok. Na łóżku, cały w krwi, leżał Kuba. Nie żył. Próbowaliśmy go uratować, ale puls już nie był wyczuwalny. Zadzwoniliśmy po pogotowie. Resztę historii już pan zna. Jak myślisz, kto zabił Kubę? Na pewno nikt z nas. Jak pan może nawet nas podejrzewać? Byliśmy jego przyjaciółmi. Czemu mielibyśmy go zabić?